Wydane w 1947 roku i wznowione w czasach Jaruzelszczyzny dzieje głupoty w Polsce były pełnym zajadłości i tendencyjności atakiem na polskie powstania niepodległościowe przeciw Rosji carskiej i gloryfikacją postaw prorosyjskiej kolaboracji, od Targowicy do Wielopolskiego. Nie licząc się z żadnymi faktami, Bochański obciążał głupich, rzucających się, przeciw Rosji i Polaków winą za wszystko zło, jakie tylko miało miejsce w stosunkach z Rosją, która jakoby była wielkoduszna i chciała dobrze dla Polski. Wystarczało się tylko jej podporządkować. Gromiąc polskie, nierozumne, powstania, Bocheński za nic miał takie fakty, jak sprowokowanie powstania Kościuszkowskiego przez działania dla rozbrojenia resztek armii i polskiej. Pomijał jakże fatalną rolę terroru i bezprawia doby wielkiego księstwa Konstantego i Nowosilcowa w wywołaniu Powstania Listopadowego. A wystarczyło przecież, by uważnie zajrzał do korespondencji głównego rzecznika orientacji prorosyjskiej w Polsce pierwszych dziesięcioleci XIX wieku księcia Adana Czartoryskiego, na którego tylekroć się powoływał. Znalazłby wówczas liczne, pełne niepokoi u listy księcia Adana do swego przyjaciela cara Aleksandra I ostrzegające przed skutkami, jakie może spowodować bezmyślna polityka w kropka księcia Konstantego wobec Polaków. Już 17 lipca 1815 roku książę Czartoryski pisał do Cara Aleksandra II, książę Konstanty, pragnie kierować armię kijem i zastosowuje go. Wyrażenie tu jest ogólne, jakoby przeprowadzano plan zniszczenia i udaremnienia dobrodziejstw w c. mości. Czas nagli, najjaśniejszy panie. Każda godzina może przynieść burzę i katastrofę, o jakich myśl sama przeraża. W innym liście do cara, z 2 sierpnia 1819 roku książę Czartoryski pisał o fatalnych skutkach, jakie może spowodować wprowadzenie do rządu podwładnych karierowiczy, chciwych, z najgorszą sławą. Czyżby tych listów nie znał Bocheński, domniemany znawca ówczesnych dziejów Polski, czy je świadomie pomija, bo przeczą jego stereotypom, obciążającym Polaków winą za wszystko? Szkoda, że Bocheński piętnując głupich Polaków za to, że ośmielili się wywołać powstanie styczniowe, pomija to, co pisał o przyczynach tego powstania innych powstań Rosjanin, o wiele bardziej racjonalny w swych sądach od naszego prorosyjskiego kolaboranta. Myślę tu o gruntownym znawcy Polski Nikołaju Bergu, bliskim krewnym jednego z pogromców powstania styczniowego. W swych świetnych, a dziś niestety prawie zapomnianych, trzytomowych zapiskach o polskich spiskach i powstaniach Berg tak pisał o skrajnej głupocie polityki Rosji w Polsce, wciąż prowokującej powstania, z drugiej jednak strony i rząd rosyjski, jakby myślnie dopomagał, aby głównie w tym zaborze powstawały spiski i wybuchały powstania, otwierał im po prostu drogę przez bezładny zarząd kraju. Przez zupełny brak jakiegoś prawidłowego systemu administracyjnego, a głównie przez tę niezwykłą umiejętność drażnienia wszystkich w ogóle i każdego z osobna, bez żadnej potrzeby lub przyczyny, ni stąd ani zowąd. Pisanie o głupocie rosyjskich rządców Polski wyraźnie jednak nie odpowiadało Bocheńskiemu. On wolał piętnować za wszystko, głupich i niesfornych, Polaków, którzy ośmielali się buntować przeciw kolejnym rządom. I zyskiwał za to właśnie szczególnie gorące pochwały w dobie Jaruzelszczyzny. Jakże klaskał im laskał na temat służalczo-prorosyjskiej książki bocheńskiego redaktor polityki Andrzej Mozołowski, wołając chwała czytelnikowi za odwagę wydania książki bocheńskiego i Odnosił się ze zrozumieniem nawet do głoszonej przez boheńskiego chwarby targowiczem, pisząc autor nie waha się podnieść pióra na stronnictwo patriotów z okresu Sejmu Czteroletniego i Konstytucji Trzymaja za fatalną politykę zagraniczną, w przeciwieństwie do targowiczem, którzy pod tym względem byli znacznie lepsi, a szukając oparcia w Rosji, nie w Prusach, lepiej się ojczyźnie przysłużyli. Autor, Polityki, w 1984 roku z całą swadą reklamował Brechty Bocheńskiego, wybielając najhaniebniejszych zdrajców Polski, Targowiczan, jako tych, którzy się lepiej przysłużyli ojczyźnie. Poprzez ściągnięcie wojsk rosyjskich na własną ojczyznę i przyspieszenie drugiego rozbioru. Przypomnijmy tu że brechty książki Bocheńskiego od pierwszych chwil po jej wydaniu w 1947 roku wywoływały gorące protesty ludzi wierzących w prawdziwie niepodległą Polskę. Jan Ulatowski pisał w paryskiej, kulturze, o dziejach głupoty w Polsce, książka Bocheńskiego jest tylko na pozór odważną operacją chirurgiczną. Jest to operacja podjęta z założeniem, że może się udać, po wyjęciu serca. Profesjonalni historycy już w 1947 roku wskazali na rozliczne błędy merytoryczne dywagacji Bocheńskiego. Jak przypomniał Michalski w swej recenzji z książki Boheńskiego na łamach, nowych książek, z września 1984 roku, pierwsze wydanie, Dziejów głupoty, nie spotkało się z dobrym przyjęciem krytyki. Najistotniejsze zarzuty wysunął autor najwcześniejszej recenzji Stefan Kieniewicz. W sumie, Kieniewicz potraktował dość lekceważąco wywody boheńskiego i przestrzegał go, aby kontynuując swą pracę w zakresie problematyki XIX wieku starał się oprzeć na solidniejszej wiedzy. Niewiele lepszą opinię o znajomości XVIII wieku przez Bocheńskiego wyraził po latach profesjonalny znawca tamtych dziej uwierzy Michalski. Zarzucił Boheńskiemu, że jego erudycja nie jest imponująca że niedostatecznie weryfikował postawę źródłową omawianych prac i pisał z niedostateczną odpowiedzialnością za słowa. Michalski uznał również, że na skutek tendencyjności Bocheńskiego proponowana przezeń wykładnia dziejów polskich jest mało realistyczna. Tego typu zarzuty pod adresem książki Bocheńskiego ze strony prawdziwych, profesjonalnych znawców historii można by jeszcze długo cytować. Cóż z tego jednak, gdy u nas publicystyczne zakalce typu dziejów głupoty czytają publicyści sami niezbyt oczytani w prawdziwych, źródłowych publikacjach naukowych. I potem mamy takie szokujące mlaskania, ochy i achy na temat niemądrej, kolaboranckiej książki Bocheńskiego, nawet ze strony niektórych publicystów prawicowych. Wszystko to jest jednym z wielu patologicznych symptomów intelektualnego lenistwa dużej części prawicy. Antypowstańczy Paszkwile Łubieńskiego dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury i Sztuki ułatwiło kolejne wznowienie w 1996 roku wydanego po raz pierwszy już w 1978 roku Antypowstańczego Paszkwilu Bić się czy nie bić Tomasza Łubieńskiego. W przeciwieństwie do tekstów Aleksandra Bocheńskiego, nie mówiąc już o szczególnie topornym Januszu Majcherku, tekst Łubieńskiego czyta się lekko, potoczyście. To wciąga. Tym, którzy mają niewiele wiedzy o historii Polski XIX wieku, zapewnia nawet prawdziwą przyjemność intelektualną i mogą dowoli delektować się pięknym stylem i przekonywującymi zdawałoby się wyskokami wyobraźni autora namiętnie strofującego niemądrych polskich przodków. Historyk profesjonalista niestety nie może oddać się tej przyjemności delektowania. Gdy co chwila natyka się na skrajne banialuki, nieprawdy i przekręcenia, tendencyjne przyczernienia czy tylko wiązanki naciąganych półprawd. I tak na przykład. Wbrew Łubieńskiemu, uczestnicy obiadów czwartkowych u króla Stasia wcale nie stanowili oświeconej wyspy wśród powszechnej ciemnoty społeczeństwa. W owych czasach w szkołach średnich liczba uczącej się młodzieży wzrosła trzykrotnie w porównaniu do początku XVIII wieku, licząc przed pierwszym rozbiorem około 3035 tysięcy, nie było to mało, skoro dla Francji liczba ta wynosi 70 tysięcy, komentowano w wielkiej syntezie dziejów Polski pod redakcją profesora Topolskiego 1976 roku. Słynny francuski badacz dziejów oświecenia Jean Fabre pisał o dziele Polskiej Komisji Edukacyjnej, żaden inny kraj w Europie nie mógł się wtedy pochwalić systemem wychowawczym równie solidnym i tak zuchwale nowatorskim. Aby pokazać jak absurdalny był wybuch powstania listopadowego, Łubieński przedstawia ostatnie dziesięciolecie przed wybuchem tego powstania jako prawdziwą idylę której ci, nierozumni, polscy spiskowcy za nic nie potrafili docenić. Pisze Bieński, odkąd Konstanty pokochał i poślubił Joannę Grudzińską w 1820 roku, złagodniał, docenił swoich dziarskich żołnierzy, dopuścił fachowców do szkół wojskowych, ustały epidemiczne, samobójcze frustracje oficerskie. Byli oczywiście policjanci i spiskowcy, jak w każdym normalnym kraju. Istniała również, dla amatorów wymowy, parlamentarna opozycja.